Ogromna, bo 12-rzędowa przystawka przy kombajnie Axial Flow Case'a, a moim rozmówcą jest pan Mirosław Bogun, współwłaściciel firmy Rolcom. Czy tak duże kombajny, tak duże sprzęty sprzedają się w Polsce, czy to jednak troszkę za duże na nasze gospodarstwa? To znaczy, to, są, to jest prezentacja takiego sprzętu, natomiast zdecydowanie sprzedają się przystawki o mniejszej szerokości, 6-8 rzędowe. To jest nowość, jaką Case w tej chwili wypuścił i mamy zrobiony cykl, tak zwany Case Demo Tour Korn, jeździemy po całej Polsce, żeby naszym potencjalnym klientom zaprezentować, jakie możliwości drzemią w takiej dużej przestawce 12-rzędowej. Mogę powiedzieć, że na tym polu, co tutaj jesteśmy, bo to jest szerokość tej przestawki robocza, to jest w granicach 10 metrów i jeżeli pole ma długość 2 km, czyli za jednym przyjazdem 82 hektary, to cyfra powiedzmy dosyć. No już oszałamiająca. To chyba istotną kwestią jest również precyzja, bo jednak jeżdżąc dużą maszyną, to jeśli byśmy zaryzykowali utratę jednego rzędu, tak jak tutaj zdarzyło się operatorowi, to przecież no, to są wymierne straty. GPS. Nawigacja, Jak to działa? Yy, wszystko działa. To, co tutaj Pani widziała, to nie było, że operator, jemu się przytrafiło, tylko tu jest klin. I yy, tu był z klina i jak operator wjeżdża w łan, on musi jechać według rządków. Nie? Więc to nie była pomyłka. To było celowe działanie. On po prostu, bo tu, tu są kliny jak on wjechał na te 12 rządków, to on musiał się tego pilnować. Czyli I dopiero... to był ten dodatkowy rządek? To był ten dodatkowy rządek, co to, właściciel sobie pociął, żeby zapełnić całe pole, bo ma pole z klina. Natomiast oczywiście te maszyny współpracują z nawigacjami, z GPS-ami, także mamy tutaj zarówno jak kombajny, jak i czujniki. Precyzja jest do dwóch, z precyzją do dwóch centymetrów. Widzę, że ten kombajn jest na Gąsienicach, to rozwiązanie jeszcze rzadkie w naszym kraju. To rozwiązanie chyba dedykowane po pierwsze dla dużych maszyn, a po drugie do takich terenów, gdzie grząsko, prawda? E, oczywiście nie tylko grząsko, tak jak pani zauważyła, my tutaj jesteśmy na górach i ten kombajn jadąc pod górę, on w ogóle nie odczuwa, że są jakieś pokołości terenu, prawda? Natomiast to są zdecydowanie kombajny przeznaczone na mokre tereny, bo kukurydzę też można kosić, jeżeli, powiedzmy, może woda stać na dole, aby była sucha, sucha kolba, prawda? I, e, to są rozwiązania, które już na świecie są e, sprawdzone. U nas też już coraz powszechniej jest to stosowane. Te wzgórza są spore. Gdyby ten kombajn jechał na kołach, to mógłby mieć chyba problem. Na pewno miałby duży problem. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że tutaj on ma 12 800 litrów, to jest skrzynia zasypowa. Proszę zwrócić uwagę, w tej chwili widać, jak to wspaniale wygląda, więc to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, jaki on ma ciężar na sobie, prawda? Więc ten kombajn ma również napęd na tylną i na przednią oś. Także tutaj, jak gdyby to jest kumulacja, dwa w jednym, ale dzięki temu ma takie osiągi, bo Wczoraj pracując z tym kombajnem od godziny 14 do godziny 19 omuciliśmy 160 ton. Te traktory, które prezentują tutaj inne maszyny uprawowe to właściwie suma sumarum. to jest cały sprzęt, który jest potrzebny do skoszenia kukurydzy, to co tutaj widzimy i przygotowania pola. To, co tutaj właśnie prezentujemy, to jest koszenie, później jest rozdrabnianie resztek pokukrydzianych i kolejny ciągnik, który jedzie i przygotowuje już pole pod siew. A rozdrabnianie resztek jest bardzo ważną sprawą, zwłaszcza w aspekcie omacnicy prosowianki, które jak wiemy lubi przezimować sobie w źle rozdrobnionych resztkach. Jakie rozwiązania tutaj więc, nowatorskie są? Więc najprostszym rozwiązaniem i bardzo skutecznym to jest właśnie tych resztek, czyli likwidujemy tej ośmiornicy łóżeczko, czyli już nie ma gdzie, gdzie przezimować, prawda? Więc najpro, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest, tak? Bo później to też jest, to rozrobienie powoduje to, że te resztki, które przeoramy, tak? Bardzo dobrze nam się rozkładają i mamy próchnicę. Na dobrą sprawę, bez żadnych dodatków, bez probiotyków, one powinny się same rozłożyć One do rozłożą wiosny. się same, czyli stosunkowo najniższym nakładem to robimy. Jaki jest Pana stosunek do tej tendencji, która od szeregu lat się pojawia, żeby stosować uprawę coraz bardziej uproszczoną? Już teraz uprawa pasowa, taka, gdzie się uprawia, tylko te kilka centymetrów, gdzie siedzi nasionko, a parę centymetrów gleby dalej już nie. Czy to dobra droga, że upraszczamy uprawę, czy może jednak należałoby wrócić do starej, tradycyjnej i z wieloma przejazdami? To znaczy, moje zdanie, to też nie, nie, nie, nie można wrócić do starych rozwiązań. Trzeba stosować nowości, upraszczać, natomiast no, uważam, że jeżeli będzie cała powierzchnia, że tak powiem, ruszona, to jest dla gleby lepiej. Nie? Chociaż raz na kilka lat. No bo ta, w tej glebie musi być życie. Ostatnia sprawa. Jak ten rok zamykamy, jeśli chodzi o rynek maszyn rolniczych? Jest lepszy niż poprzedni? Gorszy? Jakie perspektywy na przyszły? Jeżeli mówimy o tym roku, to był taki rok specyficzny, dlatego że z racji na programy unijne, które są realizowane, na początku roku było jakieś tam wyhamowanie, później ożywienie i teraz, znaczy, jest on w stosunku do roku ubiegłego na pewno, jeżeli byśmy patrzyli na cyfrę jest mniejsza sprzedaż. Natomiast no, gdy, jeżeli patrzymy na naszą firmę, my mamy od kilku lat systematyczny wzrost. Idziemy, pniemy się, że tak powiem, do góry. A to znaczy, że rolnicy są mniej zależni od funduszy unijnych? Kupują na kredyt lub zagotówkę? Jeżeli mówimy o finansowaniu, dużo jest finansowanie z kredytów młody rodnik, nowe technologie, czyli takie dogodne, ale no, część ludzi też kupuje w programach unijnych, jeżeli oczywiście spełniają kryteria. Natomiast tych programów teraz jak na ale, są, ale są, ale są przynajmniej u nas w pomorskim. I, I to jest dosyć fajnie w tej chwili realizowane. Natomiast trend, jaki zobaczyliśmy, że coraz mniej, yy, znaczy coraz mniej, no niewielka ilość osób już stara, kupuje stare maszyny. Zdecydowanie jest wymiana na maszyny nowe.